Drodzy Państwo, dawno nie mieliśmy tutaj żadnych rozmów o naszej okolicy, o ławie. Różni ludzie startują do wyborów, jednak tylko ja mogę poprowadzić tam, gdzie chcielibyście kiedyś trafić. Czyli do nieba, naszego na ziemi oczywiście. A więc, drodzy Państwo, lista numer 7. Samoobrona. Wiele...